Polskiego Radia 24. Nie tylko Andrzej Poczobut. Białoruś uwolniła łącznie pięć osób, w tym polskiego zakonnika. Wpłacił 40 tysięcy kaucji i o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, wyszedł z aresztu. Kontrowersyjna akcja ratunkowa Wieloryba w Niemczech. Humbak jest na pokładzie barki. Minęła 17. Ewelina Kamińska, zapraszam. Andrzej Poczobut na wolności. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi był więziony przez Białoruś od pięciu lat. Jak mówił premier Donald Tusk, poza Andrzejem Poczobutem uwolnione zostały jeszcze cztery osoby. Oprócz Andrzeja Poczobuta na polską stronę został przekazany także ksiądz Gaweł i... Jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z naszymi służbami. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie tych obywateli. Polska przekazała mińskowi pięć osób, wśród nich rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina, którego aresztowano w zeszłym roku w Polsce. Miał być wydany na Ukrainę Kijów, oskarżał go o prowadzenie nielegalnych wykopalisk i kradzież zabytków archeologicznych na Krymie. Uwolnienie Andrzeja Poczubuta połączyło na moment polityków, którzy mówią w tej sprawie jednym głosem. Z powrotu dziennikarza do Polski cieszył się poseł PiS, Michał Wójcik. Wszystkie rządy praktycznie zabiegały o to, chyba wszyscy politycy, nie dzieląc się tutaj na poszczególne frakcje, o to, żeby został uwolniony. Bardzo się cieszę z tego powodu. Z uwolnienia Andrzeja Poczubuta zadowolona była też marszałkini Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Pytanie co dalej? Czy coś się zmieni na Białorusi? Czy coś się w ogóle zmieni na świecie? Ale póki co ci. Cieszymy się, że Poczobut jest, że będzie mógł rozpocząć leczenie, że będzie mógł wracać do siły. Na uwolnienie Andrzeja Poczobuta zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi oraz międzynarodowe organizacje. Wiadomo, że dużą rolę odegrały też Stany Zjednoczone. Wpłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych kaucji. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił areszt. Szczegóły znają Anna Opas z Radia Katowice. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu poinformowała, że w imieniu podejrzanego wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Mężczyzna jest objęty teraz dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Przypomnijmy, 57-latek miał doprowadzić do wypadku w miniony czwartek. Potrącił posła Łukasza Litewkę, gdy ten poruszał się na rowerze na styku. Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Obrażenia, których doznał poseł, okazały się śmiertelne. Tuż po wypadku kierowca został zatrzymany. Przeprowadzono czynności z jego udziałem i przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnijmy, sąd zdecydował o warunkowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Prokuratura złożyła wczoraj zażalenie na to postanowienie, ale nie został wyznaczony termin jego rozpatrzenia. Protest górników w kopalni lubelskiego węgla Bogdanka. Cztery działające Współce Związki Zawodowe zaplanowały akcję Majówka dla rodziny. To odpowiedź na działania zarządu, które ich zdaniem zagrażają kopalni. Nie będziemy w tym czasie wydobywać węgla, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Przeróbka Jarosław Niemiec. Kilka osób będzie musiało przyjść, żeby zrobić obserwacje, obwodnienie elektrycy szybowi, czyli ci, którzy są potrzebni, żeby się kopalnia nie zawaliła i żeby było do czego wrócić w poniedziałek. Bo chodzi o to, żeby to zabolało zarząd, a nie nas. Priorytetem dla zarządu Bogdanki jest przede wszystkim bezpieczeństwo miejsc pracy i bezpieczeństwo finansowe kopalni, mówi rzecznik zarządu lubelskiego węgla Bogdanka S.A. Marcin Kujawiak. Trzeba zauważyć, że spółka znajduje się w trudnej sytuacji. Zauważamy, że ceny węgla spadły. W 2025 roku spadły około 30%, w 2026 około 15%. Węgiel jest dotowany w kopalniach śląskich. To powoduje też pewną presję cenową dla Bogdance. Zarząd Bogdanki zapewnia, że cały czas jest gotowy do rozmów ze związkami zawodowymi, ale negocjacje muszą opierać się na zrozumieniu realiów, w których działa kopalnia. Wieloryb Timi znalazł się na pokładzie barki. Uwięziony na płciźnie u niemieckich wybrzeży Bałtyku Humbak ma zostać teraz przetransportowany w stronę Atlantyku. Kontrowersyjna akcja ratunkowa jest prowadzona za prywatne pieniądze. Kilka godzin zajęła realizacja planu umieszczenia morskiego ssaka w Wielkiej Wannie, jaką stała się barka sprowadzona wczoraj na potrzeby akcji w pobliże wyspy PL. W zatoce tej wyspy na wiele wieloryb tkwił od tygodni. Biolodzy ocenili, że zostało mu maksymalnie trzy tygodnie życia. Władze landu Mecklenburgia Pomorze Przednie oświadczyły, że nie uczestniczą, ale tolerują działania aktywistów. Plan akcji przewiduje przetransportowanie humbaka przez duńskie cieśniny do Morza Północnego, a może i dalej do Oceanu Atlantyckiego. Tam morskie ssaki mają więcej pożywienia i wyższe potrzeby. Zasolenie wody. O czym donosił Adam Górczewski. To były informacje polskiego Radia 24. Temperatura wynosi w tym momencie od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej około 10 stopni na wschodzie, terenach podgórskich i na wybrzeżu około 12, w centrum do 15 na zachodzie i miejscami na południu. Poza tym przelotny deszcz w północno-wschodniej części kraju, a w nocy możliwe są przymrozki w całej Polsce. 6 minut po godzinie 17. Południe w Polskim Radiu 24. Jeremia Jędrzejewskiej, zapraszam na informacje z regionów. Nasi reporterzy zajmują się sprawami, które bezpośrednio dotyczą ich mieszkańców. Proszę posłuchać. Pierwszy. Prokuratura w Parczewie zajmuje się sprawą niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych materiałów w garażu na terenie jednej z prywatnych posesji. Do ujawnienia toksycznych substancji doszło po zawiadomieniu przekazanym przez Bialską Prokuraturę i Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Łączymy się teraz z Małgorzatą Tymicką, reporterką Radia Lublin. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry. Małgosiu powiedz czy już wiadomo o jakie substancje toksyczne chodzi? Dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale już wstępnie można coś na ten temat powiedzieć. Według wstępnej opinii biegłego sądowego, który był na miejscu znaleziska, zidentyfikowane substancje obejmują szerokie spektrum związków chemicznych o właściwościach toksycznych, żrących, wybuchowych i rakotwórczych, a mogą one stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub spowodować zniszczenia w środowisku. Wstępne ustalenia pozwoliły na stwierdzenie, że mamy do czynienia ze składowicami na którym znajdowały się różne odpady chemiczne, natomiast w trzech beczkach znajdowały się substancje o promieniowaniu jonizującym, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. W pierwszej kolejności sztab kryzysowy, który został powołany w Parczewie, zajął się odpadem promieniotwórczym, który stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla osób w bezpośrednim otoczeniu tego garażu. W związku z tym pierwszą troską było znalezienie instytucji, która w sposób odpowiedzialny zajmie się zabezpieczeniem tych substancji promieniotwórczych. Dopiero po wywiezieniu ich stamtąd będzie możliwe przystąpienie do czynności na miejscu zdarzenia, czyli oględzin miejsca zdarzenia. Jak zapewnia burmistrz miasta Paweł Kędracki, Urząd Miasta będzie prowadzić postępowanie administracyjne w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za odpady w celu nakazania jej usunięcia chemikaliów. Jeżeli osoba, która zostanie wyłoniona w trakcie postępowania administracyjnego nie dostosuje się do przeprowadzenia tych czynności, czyli mam to na myśli usunięcie odpadów niebezpiecznych i obowiązek przejmuje na siebie gmina, a następnie w drodze regresu występuje do właściciela nieruchomości, do tej osoby, na którą zostanie nałożona konieczność usunięcia tych odpadów z wnioskiem o postępowanie już egzekucyjne. A informacja o składowaniu odpadów zaniepokoiła mieszkańców Parczewa. No wiadomo, że jestem przeciwko temu, no bo to są substancje żdące i, i szkodliwe dla środowiska, dla ludzi. Dobrze, to wykryte zostało w porę. Takich rzeczy ogólnie nie powinno się samemu na własną rękę magazynować, przetrzymywać, no bo jeżeli każdy taką chciałby samowolkę robić, no to wtedy byśmy mieli do, dookoła wszędzie takie toksyczne rzeczy. Albo tak jak jest bardzo często w Polsce się dzieje, że Polska jest śmietnikiem Europy. I my przejmujemy na nielegalne składowiska, które płoną, nie, potem dziwnie płoną, płoną, płoną. I to nie dość, że dostaje się do atmosfery do gleby, do wód gruntowych wszędzie. A garaż, gdzie zostały znalezione chemikalia, został zabezpieczony i nadzorowany jest przez policję. Dziś mają zostać zabrane przez specjalistyczną firmę odpady promieniotwórcze. Po ich usunięciu pracownicy prokuratury i przedstawiciele Urzędu Miasta dokonują ponownego sprawdzenia miejsca znaleziska. Będą między innymi pobrane próbki chemikaliów do badań. Nie ma obecnie żadnego zagrożenia dla pobliskich mieszkańców na terenie, gdzie znaleziono odpady, mówi rzecznik komentarz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie Krzysztof Fila, który relacjonuje działania Straży Pożarnej, jakie miały miejsce zaraz po powiadomieniu służb o całym zdarzeniu. Sprawdziliśmy bieżącymi środkami, które mamy, wszystkimi miernikami, czy są tam jakieś substancje niebezpieczne. Wstępnie nasze mierniki nic nie wykazały, aczkolwiek były tam jakieś substancje zgromadzone na regałach, zabezpieczone, nie zidentyfikowano żadnych wycieków tych substancji, ale z uwagi na to, że, na podejrzenie, że to mogą być takie substancje chemiczne, wezwano grupę specjalistyczną ratownictwa chemicznego z Lublina. No i grupa ta szczegółowo sprawdzała te wszystkie pojemniki i w wyniku tej analizy stwierdzono, że jest tam część pojemników właśnie znakowanych jako substancje palne. Między innymi znaleziono właśnie trzy pojemniki, które wykazywały źródło promieniowania promieniotwórczego. Sam obiekt został zabezpieczony przez policję na zewnątrz. Po prostu nie ma żadnych wycieków ani dla środowiska, ani dla osób z zewnątrz. A są określone procedury, jeśli chodzi o magazynowanie odpadów, które bezwzględnie powinny być przestrzegane, mówi wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Lublinie Katarzyna Madoń-Kremeś. Każde odpady, które są magazynowane, powinno być zezwolenie na tego typu działalność, więc nawet nie wiem, prywatna osoba takich odpadów niebezpiecznych nie powinna przechowywać powiedzmy w gospodarstwie domowym, bo one podlegają ścisłym rygorom. Ich usunięcie też związane jest z poniesieniem pewnych kosztów, utylizacja takich odpadów. Oczywiście, są specjalistyczne firmy, które mają zezwolenie na zbiórkę i na nieuszkodliwianie tych odpadów i wtedy jakby po charakterystyce tych odpadów są one w odpowiedni sposób unieszkodliwiane. A ja dodam, że właśnie przed chwilą odpady promieniotwórcze zostały zabrane i trafią do zakładu w Otwocku, gdzie będą unieszkodliwione i oczywiście będzie przeprowadzone badanie, jakie to są konkretnie substancje właśnie te, pro, te promieniotwórcze. A prokuratura obecnie ustala, kto jest odpowiedzialny za składowanie odpadów. Nieoficjalnie ustaliłam, że właściciel garażu, gdzie znaleziono chemikalia, wynajął go innej osobie. Na te wszystkie rzeczy ustaliła Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, bardzo dziękuję Ci za te bardzo ważne dziękuję. informacje. Dziękuję. Przenosimy się teraz do Dąbrowy Górniczej, dokładnie do dzielnicy Strzemieszyce Małe. Służby wyjaśniają przyczyny kolejnego już zanieczyszczenia rzeki Rakówka. Niby rzeka wielka nie jest, ale to co do niej wpłynęło z któregoś z pobliskich zakładów spowodowało wielki problem, no i niemało uciążliwości dla mieszkańców. No co dokładnie chodzi, to wyjaśni za chwilę Marcin Kazek-Wielgus, reporter Polskiego Radia Katowice, który jest z nami. Dzień dobry Marcinie, Marcinie powiedz jak doszło do zanieczyszczenia. Dzień dobry. Ano chodzi o to, że Rakówka zmieniła kolor i konsystencję, no i teraz przypomina czarną smołę. Ale od początku. Na początku marca w rejonie drogi wojewódzkiej 790 pojawiło się rozlewisko, co zaniepokoiło okolicznych mieszkańców. Od razu zaczęły działać służby, takie jak Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Dąbrowskie Wodociągi, ale też strażacy zaangażowani są w rozwiązanie tego problemu. O czym powiedział mi rzecznik Dąbrowskiego Ratusza, Bartosz Matylewicz. Po zawiadomieniu przez policję postępowanie wszczęła prokuratura rejonowa. Swoją kontrolę prowadzi również Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska, który pobierał w różnych momentach próbki wody do badań z rozlewiska, natomiast co do szczegółów tych postępowań trudno mi się wypowiadać, ponieważ nie są one w naszej gestii. Dyskutowane było o tym, jak obniżyć poziom wody w tym rozlewisku. Ustalone zostało wtedy, że jednym ze sposobów może być kontrolowane obniżenie tego poziomu. W związku z tą sytuacją Straż Pożarna rozłożyła na rakówce rękawy sorpcyjne. Wykorzystywana była również do tego słoma, aby wychwytywać te zanieczyszczenia, które płynęły z wodą. No i ostatnia sytuacja, która miała miejsce bodajże 16 kwietnia, dotyczyła właśnie kontrolowanego obniżania tego rozlewiska. Natomiast najprawdopodobniej wraz z wodą, rakówką popłynęły również muły, które. Zalegały w rozlewisku w rejonie drogi 790. I te muły właśnie jeszcze bardziej zaniepokoiły mieszkańców. Byłem na miejscu i powiem Państwu szczerze, że dobrze, że radio nie wysyła w eter zapachów. Ale posłuchajmy, co mówią ludzie. Lasek, wszystko tam śmierdzące. No. My mieszkańcy tam nie chodzimy no, no. do parku. Bo... No, co, co możemy panu powiedzieć? Panie redaktorze, no ja jak byłam dzieckiem, to w Rakówce się e, e, raki łowiło z moim świętej pamięci, tatusiem, ileś tam 60 lat temu. Teraz co by tam można łowić? No oprócz e, chorób, to myślę, że niestety śmierć. To jest dramat. Jak wy tu żyjecie? No bo jakby nie patrzeć no, ze świeżym powietrzem, to powietrze ma mało wspólnego. <grym> kwestia no. przyzwyczajenia, no gdzie pójdziemy? No gdzie pójdziemy? No niech pan powie. Jesteśmy ludźmi starszymi, tu żeśmy się wychowali. Siedzimy w tym smrodzie i więcej. Jest podejrzany w całej tej sytuacji. To firma drobiarska, która działa w okolicy. Udało mi się porozmawiać z przedstawicielką zakładu, Katarzyną Ponikiewicz, która przyznała, że ścieki do rakówki są odprowadzane, ale, co ważne, na podstawie stosownych zezwoleń. Natomiast trzeba zaznaczyć, te ścieki są oczyszczone przez naszą przyzakładową oczyszczalnię i regularnie badane. W chwili obecnej trwa tutaj też postępowanie prokuratorskie. Tutaj deklarujemy pełną otwartość i nasze siły i nasze działania też są przekierowane tutaj na, na rozwiązanie tego problemu, ponieważ on jest no, naprawdę złożony. Jest złożony, dlatego trwa żmudne wyjaśnianie tej sytuacji. Tutaj oddam głos raz jeszcze Bartoszowi Matylewiczowi z Urzędu Ministrów w Dąbrowie Górniczej. My z naszej strony zobowiązaliśmy kolejny już raz jeden z zakładów drobiarskich w rejonie drogi 790, który funkcjonuje w strzemieszyzach małych, do podjęcia konkretnych działań, m.in. wstrzymanie odprowadzania ścieków do gruntu i oczyszczenie odróżnienia rowu, usunięcie nagromadzonych ścieków i osadów z rozlewisku w sposób bezpieczny dla środowiska no i przede wszystkim też przywrócenie prawidłowego stanu technicznego urządzeń i systemów odwadniania. Zakład został są zobowiązane do realizacji tych zadań. Natomiast jeśli nie będzie się z nich wywiązywał, w dalszej perspektywie może to być podstawą do wszczęcia procesu ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia na działalność. Ja nie wiem, do czego oni nas ponownie wzywają, skoro my cały czas wykonujemy ich postanowienia i jesteśmy w ścisłym kontakcie i z naczelnikiem infrastruktury i wydziałem środowiska i, i prezydentem, więc no codziennie mamy z nimi spotkania. więc Dziwi nas charakter tego pisma, które oni wystosowali, na które będziemy odpowiednio też reagować. Miejmy tylko nadzieję, że te wszystkie reakcje i działania doprowadzą do tego, że Rakówka nie będzie już zanieczyszczana, dzięki czemu mieszkańcom Dąbrowskich Strzemieszyc będzie żyło się choć odrobinę lepiej. Choć w radiu nie czuć, to można usłyszeć. A te wszystkie informacje przekazał Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Marcinie, bardzo dziękuję za te relacje. A my przenosimy się do Łodzi. Kierowcy w Łodzi muszą uważać na nierównościach terenu, jadąc najważniejszymi ulicami w mieście. W kilku miejscach podczas przejazdu samochody niebezpiecznie podskakują do góry, co może grozić uszkodzeniem zawieszenia. W Łodzi jest co najmniej kilka miejsc, w których występuje taki efekt skoczni. Informacje w tej sprawie przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński. damie dzień dobry. Dzień dobry. Nadamie, w których miejscach kierowcy muszą uważać przed no, nieplanowanym skokiem i takim no, skokiem, prawie jak na nartach? No, może to tak wyglądać, widziałem kilka takich sytuacji, między innymi na skrzyżowaniu Kościuszki i Radwańskiej. Na miejscu jest sygnalizacja świetlna i skok najbardziej odczują kierowcy, którzy przez skrzyżowanie przejadą na zielonym, czyli bez zatrzymywania się. Okoliczni mieszkańcy są przyzwyczajeni i stosownie zmniejszają prędkość, ale dla kierowców spoza łodzi niewielkie wzniesienie na łączeniu ulic może być nieprzyjemnym zaskoczeniem. Znając niektórych łódzkich kierowców może być duże zagrożenie, że któryś gdzieś poleci wyżej niż planował. jest taki garb tutaj przy przejeżdżaniu przez to skrzyżowanie. Ja to tak na to nie zwracam uwagi, bo już wiem, że tu jest, więc po prostu jadę troszeczkę wolniej. Generalnie tu jest taki odcinek dosyć prosty i, i szeroki, więc tutaj ludzie jeżdżą trochę szybciej. Jadąc przez skrzyżowanie Kościuszki i Radwańskiej trzeba mocno zwolnić, mimo że dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 50 km na godzinę. Kolejne skrzyżowanie, w którym jadące auta niespodziewanie podskakują do góry, znajduje się u zbiegu ulic Kościuszki i Struga. Problem sygnalizowałem już władzom miasta, ale jak na razie odpowiedzi jeszcze nie dostałem. Sprawa jest do tyle ciekawa, że przy skrzyżowaniu z Radwańską niedawno był remont jezdni. Jestem po prostu ciekaw, czy różnica w poziomach wysokości jezdni była jakoś brana pod uwagę. No, ale niestety na to odpowiedź jeszcze trzeba poczekać. Może będą obniżać belkę. E, bo z, mam pytanie, bo kierowcy szczególnie ci spoza Łodzi, którzy nie znają miasta, muszą na pewno zwolnić i uważać, e, no właśnie w niektórych miejscach, gdzie jezdnia schodzi w dół i następnie niespodziewanie się podnosi. Tak jak słyszeliśmy od mieszkańców, auta podskakują w niekontrolowany sposób. No taki przejazd też może przecież uszkodzić nam e, samochód. Co konkretnie może się zepsuć? Widziałem kilka razy na tym skrzyżowaniu, czyli na Kościuszki i na Radwańskiej Włodzi przejazd samochodu właśnie z takim wyskokiem. I proszę mi wierzyć, że miny tych kierowców nie były zbyt wesołe. Były bardzo zaskoczone, bardzo niepewne spojrzenia. Obserwując to pomyślałem, że na pewno może się uszkodzić zawieszenie. Ale okazuje się, że w pierwszej kolejności uderzenie lub lądowanie przyjmuje na siebie najniżej położony punkt w aucie, czyli miska olejowa. Najwięcej na ten temat opowiada diagnosta Włodzimierz Kubus. Pierwszym elementem, który się może uszkodzić, to jest miska olejowa. Jeśli będzie aluminiowa, to się pęka. Gdy jest metalowa, to się zagniecie i w tej chwili może być tylko w zależności od momentu wgniecenia. Może korbowo uderzać, może smok się podbić. Z drugich elementów to idzie tak, sprężyny. Sprężyna może pęknąć, nie? najczęściej to się zdarza, że pęka. Mhm. A na przykład końcówki drążków zwożnie wahacza? Nie, z drążków to nie, to nie uszkodzi się. Naprawy miski olejowej lub urwanego zawieszenia mieszczą się w kwocie od 1000 do, 500 do 5000 tysięcy, do tysięcy złotych. Innym jeszcze elementem, który może się uszkodzić podczas takiego nieplanowanego skoku jest tłumik. No to wszystko się wydaje, że to są naprawdę duże zniszczenia. Koszty w porównaniu z ogólnymi cenami napraw samochodów mogą się wydawać duże, ale na przykład pęknięcie miski olejowej wyklucza samochód z dalszej jazdy. No i pojawiają się kolejne koszta, takie jak wezwanie pomocy drogowej. No, grunt rozumiem to lądować telemarkiem. Relacja... Albo zwolnić. Tak. <gry> Albo zwolnić, dokładnie. Adam Łużyński z Radia Łódź. Adamie, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje. Dziękuję, do usłyszenia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę magazyn sportowy. Sylwia Urban razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj ważny dzień dla wszystkich kochających piłkę. Pierwszy z półfinałów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Określany mianem zresztą przedwczesnego finału. Na kogo ty stawiasz? PSG Bayern Monachium. Hmm. Trudne pytanie. Trudne pytanie. Bardzo trudne. No to odpowiedzi proszę, może Państwo usłyszą już za chwilę. To prawda, przed nami wielkie piłkarskie emocje. W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium o przedmeczowych nastrojach nad Sekwaną Stefan Folcer. Starcie PSG z Bayernem określane jest we Francji jako najbardziej wyczekiwany mecz roku. Dla Le Parisien to złoty półfinał. Le Figaro pisze o finale przed czasem Maliki po walce wodzów i starciu dwóch instytucji europejskiego futbolu. Paryscy kibice nie mają wątpliwości. Aż 82% spodziewa się zwycięstwa swojej drużyny, jak wynika z sondażu Radia RTL. Pewność siebie widać również w obozie PSG. To dwie najlepsze drużyny w Europie. Przed meczem trener Luis Enrique podkreślał, że choć Bayern jest zespołem bardziej regularnym, to PSG dominuje pod względem jakości gry zespołowej. Jeśli mówimy o tym, co pokazujemy jako drużyna, jesteśmy na najwyższym poziomie. Nie ma lepszej drużyny od nas. Nastroje tonują nieco francuscy eksperci, przypominając, że Bayern wygrał aż sześć z ostatnich siedmiu spotkań z PSG. Ostatnie starcie rozegrane kilka miesięcy temu w fazie ligowej Monachijczycy wygrali 2-1. Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej. Po raz pierwszy w tym sezonie PSG przystępuje do meczu Ligi Mistrzów w najmocniejszym składzie. Według francuskich mediów jednym z kluczy do sukcesu będzie zatrzymanie liderów Bayernu. Szczególną uwagę zwraca się na Francuza Michaela Olizy, który zdobył w tym sezonie 19 bramek i zanotował blisko 30 asyst. Liki pocenia, że jego powstrzymanie może okazać się dla PSG misją niemożliwą. Również zdaniem byłego gracza Bundesligi Tomasza Kłosa będzie to bardzo interesujące widowisko. Bym powiedział, że przy formie obu drużyn to taki przedwczesny finał troszkę można by nazwać. No Bayern jest mocny. Ostatnio mecz grał bardzo, bardzo słabo, ale pamiętajmy, że drużyna francuska Luisa Enrique wygrała ostatnio Champions League. Umie przy takiej presji wyniku, bo na pewno taka presja wyniku w tak wielkich klubach jest i oni będą chcieli to gdzieś tam utrzymać oczywiście swoje siły rażenia mały, z Kane, są inni zawodnicy. No ale w drugiej drużynie mamy Vitinie, mamy Dembele, mamy Krasiliego. To są zawodnicy, którzy z czołówki światowej, którzy odpowiednio ustawieni, a takowoż i trener Kompany i Enrique ustawili swoje drużyny. Dzisiaj można wzorce brać z tych drużyn. Tutaj Paryżanie są dla mnie faworytem w tym meczu. A jak będzie, przekonamy się wieczorem. Początek spotkania od... 21. Jutro w pierwszym meczu w drugiej parze półfinałowej Atletico Madryt zagra z Arsenalem Londyn. Tymczasem Maciej Skorza nie jest już trenerem piłkarzy Urawa Red Diamonds. Japoński klub i polski szkoleniowiec zdecydowali się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Razem z nim z zespołu odchodzą Rafał Janas oraz Maiki Hayashi. Decyzja ta zapadła po bardzo słabym okresie gry drużyny z Urawy. Z Saitamy zespołu wpadł w głęboki kryzys i przegrał siedem ligowych spotkań z rzędu. Ostatni raz piłkarze Urawy cieszyli się ze zwycięstwa na początku marca. To był drugi raz, kiedy Skorza pracował w tym klubie. Po raz pierwszy objął zespół w listopadzie 2022 roku i odniósł wtedy wielki sukces, wygrywając azjatycką ligę mistrzów. Po krótkiej przerwie wrócił do Japonii w sierpniu 2024 roku. No a dzisiaj odszedł. Z kolei Roberto Mancini zdobył piłkarskie mistrzostwo Kataru z al Sadd. To jego trzeci tytuł ligowy w karierze po sukcesach z Interem Mediolan i Manchesterem City. 61-letni Włoch przejął drużynę w listopadzie 25 roku, gdy zajmowała szóste miejsce. W krótkim czasie wywalczył też supertarczę. Przed pracą w Katarze prowadził reprezentację Arabii Saudyjskiej, z którą rozstał się w październiku 24 roku. Rada FIFA, obradująca przy okazji kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej w Vancouver, ma zmienić zasady dotyczące kar Zawieszenia za żółte kartki na Mistrzostwach Świata. Upomnienia będą anulowane dwukrotnie, po raz pierwszy już po fazie grupowej. Do tej pory żółte kartki na Mundialu były anulowane dopiero po ćwierćfinałach, by umożliwić wszystkim zawodnikom występ w finale. Ten zapis do regulaminu wprowadzono m.in. po przypadku Niemca, Michaela Balaka, który wskutek drugiej żółtej kartki w turnieju, jaką obejrzał w półfinale, nie mógł zagrać w najważniejszym meczu Mundialu w 2002 roku. Polscy tenisiści stołowi rozpoczną dziś w Londynie rywalizację w drużynowych Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu grupowym Polacy zagrają z reprezentacją Tahiti. O rywalach mówi trener Tomasz Radziński. Jest to mało znany przeciwnik, ale z liderem, który pokazał się z dobrej strony w Mistrzostwach Świata w Durbanie, gdzie wygrał seta z aktualnym Mistrzem Świata Chińczykiem Wan i walczył w dwóch kolejnych. zaczął taką wyrównaną grę, potrafi atakować, ma silne strony też, jest, jest, będzie groźnym przeciwnikiem. Też zaciągnąłem języka wśród znajomych, trenerów. Mają zawodnika numer dwa również, który jest na dobrym poziomie. W związku z tym no, czeka nas taki dosyć ciekawy mecz na inaugurację tych mistrzostw. I chociaż jesteśmy faworytami, to myślę, że trzeba zachować uwagę i czujność i grać na swoim najwyższym poziomie. Początek spotkania o 20.30, wcześniej o 18.00 zmagania rozpoczną Polki. Ich pierwszymi grupowymi rywalkami będą koranki z północy. Reklama.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 Jak nie kocha pranek Aj po co za złotówkę Kupiło warzanek To co w muzyce folkowej I źródeł najlepsze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 Oprócz Andrzeja Poczybuty do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gaweła, także Białorusin, który współpracował z polskimi służbami. Dodatkowo Mińsk uwolnił dwóch obywateli Mołdawii. W zamian Polska przekazała, przekazała Białorusi pięć osób. Wśród nich jest to rosyjski archeolog, który prowadził nielegalne prace na Krymie. Jego wydania chciała Ukraina. Podejrzane o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił areszt. Jak informuje prokuratura okręgowa w Sosnowcu, w imieniu mężczyzny wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Mężczyzna jest objęty teraz dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Prokuratura złożyła wczoraj zażalenie na postanowienie sądu, ale termin jego rozpatrzenia nie został jeszcze wyznaczony. Przypomnijmy, do tego tragicznego wypadku doszło w miniony czwartek. 57-latek miał potrącić posła, gdy ten jechał rowerem na styku Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Obrażenia okazały się śmiertelne. Tuż po wypadku kierowca został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy. Planując majówkę nie dajmy się zwieść atrakcyjnym opisom i podrasowanym przez sztuczną inteligencję zdjęciom, apeluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Eksperci radzą poświęcić nieco więcej czasu na przygotowania, co pozwoli nam uniknąć przepłacania i nieporozumień. Bartosz Klimczuk z Łokik podkreślał, że szczególnie starannie należy sprawdzić oferty noclegu. Zwracamy uwagę na nieprecyzyjne określenia, o które dopytujemy. Na przykład dostępny parking. Co to oznacza dostęp? Parking. Czy on jest publicznie dostępny, czy jest tylko dla gości jakiegoś obiektu przed hotelem na przykład? Atrakcje dla dzieci. To znaczy jakie atrakcje dla dzieci? Dopytujemy o te rzeczy, żebyśmy potem, kiedy już dojedziemy na miejsce naszego urlopu, się nie zawiedli. Ekspert podkreśla, że organizator wycieczki może podwyższyć cenę, tłumacząc to niezwykłymi okolicznościami, takimi jak wybuch wojny, czy nagły wzrost ceny paliwa. Podwyżka nie może jednak przekroczyć 8%, a klient musi zostać o niej poinformowany najpóźniej 20% dni przed wyjazdem. 33 minuty po godzinie 17. Po południe w Polskim Radiu 24. Przed nami w Polskim Radiu 24 magazyn gospodarczy Saldo, w którym pewnie poznamy m.in. ile będziemy płacić za paliwo już jutro. Wcześniej jednak kolejna dziś rozmowa polityczna. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam ponownie. A ze mną na łączeniu i w studiu sejmowym Polskiego Radia jest Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Pozdrawiam serdecznie radiu słuchaczy Polskiego Radia 24. Zacznijmy, panie pośle, od tej radosnej informacji dotyczącej uwolnienia Andrzeja Poczobuta. To jest jedna z niewielu pozytywnych informacji, ale pozytywna wiadomość pokazująca chyba, że państwo polskie potrafi funkcjonować mimo tych podziałów politycznych, które mamy obecnie. No rzeczywiście od 2021 roku Andrzej Poczobut jest, można powiedzieć był zaaresztowany i był skazany w kolonii karnej. Wszystkie dotychczasowe wysiłki nie doprowadziły do jego uwolnienia, więc myślę, że ta wiadomość z dnia dzisiejszego no, wszystkich zaelektryzowała, bo rzeczywiście jest to człowiek, który w sposób niezłomny funkcjonował jako dziennikarza, zarazem też Polak mieszkający na Białorusi i myślę, że te wysiłki, które zostały tutaj uczynione no spowodowały, że, że jednak wrócił na wolność, znajduje się w Polsce i to jest bardzo dobra wiadomość, którą wszyscy w Polsce przyjęli z największą atencją, no, dziękując pewnie wielu tym, którzy przyczynili się do jego uwolnienia, wielu anonimowym pewnie ludziom. Znakomita wiadomość, panie pośle. Ja zastanawiam się, jak długo politycy w Polsce wytrzymają, żeby się nawet o tak znakomitą kwestię nie pokłócić. Już widzę na profilu Jarosława Kaczyńskiego na portalu X. Andrzej Poczobut Wolny ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę. Jak pan skomentuje to, że nawet tak ważna i istotna, a także no, radosna sprawa staje się zakładnikiem tego polskiego politycznego piekła? Myślę, cóż tu komentować. No, powiem szczerze, każdy ma swoją własną ocenę. Zdajemy sobie też sp sprawę z tego, że wtedy strona amerykańska była główną, głównym inicjatorem akurat y, tych negocjacji. No i myślę, że wśród tych, którzy się wtedy znaleźli, y, akurat... Y, Andrzej Poczobut no nie znalazł, że tak powiem się, w tej pierwszej rundzie wymiany. Szkoda, że tak się stało, no ale mówię, można powiedzieć, że tak lepiej późno niż wcale. A sami doskonale wiemy, że to nie jest wcale łatwy proces. A przypomnę, jak było z panią Angeliką Borys. To też nie był łatwy proces, kiedy została pozbawiona wolności, a jest przecież znaną działaczką na Białorusi. I myślę, że to jest doświadczenie, które można by zaadresować do poprzedniego rządu. No dobrze, przejdźmy zatem do tych spraw bieżących, spraw w Sejmie, które emocjonują posłów, ale pewnie też obserwatorów polityki. Zastanawiam się, jak zagłosuje Polskie Stronnictwo Ludowe w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski. No jestem pytany też przez między innymi media reprezentujące dzisiejszą opozycję, więc zadałem pytanie, kiedy mnie o to pytano, czy państwo pamiętacie w jaki sposób odbywało się wotum nieufności wobec pani premier Szydło? No bo było w istocie tak, że pani premier otrzymała to wotum zaufania od większości wtedy Zjednoczonej Prawicy, a następnego dnia została odwołana z premiera rządu i premierem został premier Mateusz Morawiecki. Więc to jest oczywiście prawo opozycji, żeby zgłaszać wotum nieufności do poszczególnych ministrów, których uznają za ważnych interlokutorów w tej debacie publicznej, ale to tak naprawdę koalicja i wspólnie z premierem decyduje o tym, kto jest w danym momencie ministrem, a kto nim przestaje być i kiedy. Więc to nie jest, ta debata oczywiście musi się odbyć, bo ona może wnieść wiele interesujących wątków do debaty, do debaty publicznej, ale tak naprawdę to koalicja decyduje o tym, czy to wotum zaufania dla danego ministra jest, czego nie ma. I dotyka pan tutaj sedna problemu, że to koalicja rzeczywiście decyduje. Problem polega na tym, kiedy w koalicji znajdują się pojedynczy posłowie lub też grupa posłów, która chce głosować razem z opozycją. Oczywiście jest to problem dla koalicji rządzącej. No, odwołania Pauliny henink kloski chce chociażby Bartosz Romowicz z Polski 2050. No i już zapowiedział, że zagłosuje za odwołaniem. I zastanawiam się, jak to świadczy o koalicji rządzącej. Czy jest jak jedna pięć? Mieść, czy Myślę, jednak ta pięść jest, jest już nieco zgruchotana po tej walce politycznej? To jest pytanie oczywiście dla <coughs> pani przewodniczącej e, e, Polski 2050, e, e, pani minister Nałęcz. E, to ona musi na to pytanie odpowiedzieć e, e, i ona ma instrumenty wpływu między innymi na takich posłów jak pos, poseł e, Romowicz. E, no, zresztą każdy mandat poselski jest podobno mandatem wolnym, no, ale w sprawach, które są, decydują o funkcjonowaniu koalicji. No to trzeba jednak wznieść się ponad indywidualne uprzedzenia. Myśli pan, że wszyscy wyzniosą się ponad te indywidualne uprzedzenia, bo słyszę o takim scenariuszu, o którym no, też mówi się w mediach, no, ale jak słyszę także w kuluarach sejmowych o tym, że Polska 2050 będzie kalkulować. W tym sensie, że część posłów może zagłosować za odwołaniem Henning-Kloski, ale tak, żeby nie było większości. Tylko ja zastanawiam się i pamiętam, że te kalkulowania wychodzą bardzo różnie. No pamiętamy taki scenariusz, kiedy żartobliwie mówiono, że jeden z ministrów zamknął się w toalecie. czy? jak to wtedy żartobliwie mówiono, że się panu ministrowi dyknęło, tak? No i rząd upadł wtedy pani premier Suchockiej, jeżeli dobrze pamiętam. To nie są, oczywiście powiedziałem to żartobliwie, natomiast wspominając tamten czas, Natomiast no tutaj hmm, trzeba wykazać no, pewien determinizm, de, pewną determinację w, w tym zakresie, no bo jeżeli chcemy, żeby koalicja funkcjonowała, to, to niezależnie od czasami trudnych spraw, które wewnątrz koalicji się dzieją, no, trzeba umieć jej bronić. Więc to jest refleksja dla wszystkich tych, którzy yy, chcą yy, na tym jak się to mówi nieładnie i w cudzysłowiu, coś ugrać. Nic się tutaj nie ugra, bo to nie, nie, nie znajduje zrozumienia w, w opinii publicznej. Jakkolwiek ja też dostaję takie wezwania w, w mailach, że zważywszy chociażby na niektóre rozwiązania związane z czystym powietrzem, że powinniśmy się zachować inaczej niż my się zachowamy, ale to też trzeba umieć w takich trudnych momentach rozważyć, co jest ważne. Czyli ważniejsza jest jedność koalicyjna? Nie, wie pan, to, to nie jest kwestia jedności koalicyjnej, ale ja myślę, że to jest kwestia trwałości i stabilności rządów i chyba o to chodzi. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest moim gościem w Polskim Radiu 24. Pan poseł jest także przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, więc jak zwykle skorzystam z okazji, żeby o tej obronności porozmawiać. Premier Donald Tusk zapowiada projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, mówił ostatnio Donald Tusk w Rzeszowie. No i wspomniał, że inicjatywa będzie wspierana przez myśl techniczną Ukraińców. Ja sobie myślę tak, cztery lata wojny na Ukrainie, rychło w czas. Ale to nie oznacza, że nic się w tej materii nie działo, że ta armada to jest jakiś początek. Nie. To jest akurat kontynuacja wszystkich tych procesów modernizacyjnych, które się dzieją w polskim, w polskich siłach zbrojnych i tych procesów technologicznych, które się dzieją również w polskim przemyśle. Proszę zauważyć, że przecież to polskie firmy są również dostawcami, między innymi dronów dla strony ukraińskiej. No, również prywatnych firm. To nie jest tak, że, że my nie mamy zdolności produkcyjnych w Polsce, a jest wiele firm, które są gotowe z, nie tylko produkować te drony stacjonarnie, ale mają technologię również z drukowania tych dronów na polu walki. Są to sprawdzone w próbach poligonowych również elementy produkcji. Chociaż czasami odnoszę takie wrażenie, że w, tym, w tej debacie publicznej. Mówi się o tym, że powinniśmy mieć tysiące dronów w magazynach. Nie, no to jest technologia, która się bardzo szybko starzeje. A nowoczesne, nowe dotychczas niestosowane te rozwiązania technologiczne wchodzą z, nie z roku na rok, tylko z tygodnia na tydzień. Tak przyspieszyła ta zmiana technologiczna w, w tym zakresie. Więc myślę, że doświadczenia, które są związane ze stosowaniem dronów w poszczególnych domenach, lądowej, powietrznej i, i morskiej, które ma Ukraina, one są unikalne. Najlepszym tego przykładem, że skorzystały, czy korzystałem z tego również państwa Zatoki Perskiej, ale też jest potrzebna rozwój tych technologii, więc tu doświadczenie ukraińskie połączone z możliwościami produkcyjnymi, które są w Polsce może bardzo dobrze służyć. Zresztą też trzeba podpowiedzieć, że ci, którzy są dostawcami z Polski, na Ukrainę, też korzystają z tych doświadczeń przy zmianach technologicznych, które wprowadzają we własnej produkcji. Skoro ta technologia, jak mówi pan poseł, zmienia się z tego dnia na tydzień, to tym bardziej zasadny wydaje się panie, zarzut opozycyjny. Panie, bo... panie, panie redaktorze, mhm. ja, żebym nie został tutaj źle zrozumiany, bo oczywiście, że te drony, które są dronami obserwacyjnymi, które są tym najdroższą częścią akurat tego wyposażenia dronowego, no to są już statki powietrzne, które kosztują miliony, więc tam nie ma tych zmian technologicznych w tak szybkich jak, jak, jak w innych kategoriach, na przykład w dronach uderzeniowych, które w tej chwili nie mają tylko silników turbośmigłowych, ale również mają silniki odrzutowe, a więc wchodzą na wyższy pułap z innego pułapu Spadają na cele, na, które, na które, mają, które są zaprogramowane. Ponadto też istnieją rozwiązania w ramach tego tak zwanego roja dronowego, że one się porozumiewają między sobą, więc. Te technologie są tutaj bardzo zmienne i w moim przekonaniu rozmiar, ilość tych środków, które są używane na, przeciwko Ukrainie pokazuje, że tutaj następuje ogromna ewolucja. I, a pamiętamy przecież z początku tej wojny pieśń o bajaktarze. Tak? A no, tak jest... było, tylko, tylko teraz tak. panie pośle, opozycja pyta, jak szybko y, tego typu urządzenia będą trafiać do polskich jednostek wojskowych. Opozycja alarmuje, że procedury bardzo się przeciągają, że to miną lata, zanim y, te drony trafią do jednostek, dlatego konieczna jest deregulacja, stawianie na segment du dual use, o czym mówił zresztą poseł Arkadiusz Czartoryski, goszczący tutaj y, kilka chwil temu. Co pan na to? W ubiegłym roku zwróciłem również uwagę kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej, że jest potrzebny taki bym powiedział transparentny kanał komunikacji pomiędzy ministerstwem a potencjalnymi wytwórcami różnych technologii i oprogramowań ze strony małych i średnich przedsiębiorstw i również sektora prywatnego w szczególności i został uruchomiony taki bezpośredni kanał komunikacji który gdzie na stronie internetowej można przekazać informacje o tym, że są gotowe te czy inne firmy wejść w taką produkcję to przynosi pierwsze efekty i również proszę zauważyć, że z tego co pamiętam kilka tysięcy zgłoszeń zostało skierowanych również do grupy, polskiej grupy zbrojeniowej ze strony małych i średnich firm, które są gotowe kooperować w tej współpracy, więc to jest tak, że z jednej strony jest możliwość korzystania z doświadczeń, które mają firmy, które sprzedają na Ukrainę swoje produkty zbrojeniowe, a z drugiej strony mamy też taki silny impuls w zakresie kooperacji zarówno z tych firm, które są z sektora jak i te, które wchodzą na ten rynek, czy chcą wejść we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. I to jest zupełnie nowy trend, którego wcześniej nie obserwowaliśmy. Więc ja jestem pod tym względem, tutaj bym powiedział pozytywnie, że tak powiem, może nie zaskoczony, ale. No u nas polityki oczywiście nie zabraknie, już niedługo będziemy spotykać się z publicystami i ekspertami, ale kryptowaluty to też temat polityczny i od tego zaczniemy magazyn Saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. Marek Klapa w studiu razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli nasz ekspert od gospodarki. Na początek, szansa na ustawę regulującą rynek kryptowalut. To chyba dobre informacje, bo spór wokół tego toczy się od bardzo dawna. Ostatnie wydarzenia wokół Zonda Krypto sprawiają, że i również jakby zwykli Polacy dopytują, no co z tymi regulacjami. Ostatnie doświadczenia zresztą tysięcy Polaków pokazują, że im szybciej chyba pojawią się stosowne przepisy, tym lepiej dla wszystkich, którzy inwestują w cyfrowe pieniądze. Co to oznacza, że mamy szansę? na już konkretne przepisy. Pojawiło się takie światełko w tunelu, które... Mm... No właśnie, może sugerować, że ten spór pomiędzy rządem a prezydentem przynajmniej w kwestii kryptowalut może się zakończyć. Chodzi o projekt ustawy o rynku kryptoaktywów autorstwa Polski 2050. Przypomnijmy, Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował rządową propozycję. Wskazywał m.in. na zbyt restrykcyjne kary za uchybienia dla firm z rynku kryptowalut oraz nadmierne uprawnienia KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Tymczasem, jak powiedział Polskiemu Radiu poseł Polski Polski 2050 Adam Gomoła do Sejmu trafił projekt, który jest dość zbieżny z projektem rządowym, ale co ciekawe odpowiada na zastrzeżenia prezydenta. Posłuchajmy pięciokrotne obniżenie tych maksymalnych opłat za nadzór, po to, żeby rynek postrzegał Polskę jako bardziej konkurencyjne miejsce, żeby tutaj zakładać swój biznes. I dwie dodatkowe zmiany w zakresie usunięcia przepisów nadregulacyjnych i zbyt restrykcyjnych, które też mogłyby odstraszać potencjalnych inwestorów do zakładania swojej działalności w Polsce. A ustawa Polski 2050, z tego co wiadomo, jeszcze nie została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Według Według nieoficjalnych informacji prezydent Nawrocki jest gotowy poprzeć właśnie ten zaproponowany projekt. Zatem z pewnością będziemy się przyglądać właśnie tej inicjatywie i zobaczymy. No to może jeszcze jakiś nadzór nad prezesami na przykład takich e, kryptogiełd. A to wszystko łącznie. Pod warunkiem oczywiście, że taka giełda czy taka spółka będzie zarejestrowana w Polsce. No to wówczas podlega pod polski nadzór. Czy będzie podlegała pod polski nadzór. O tak. Niektórzy prezesi wyjeżdżają daleko za granicę. Bardzo Polacy daleko. raczej wybierają majówkę. No właśnie ta w tym roku jakoś tak wyjątkowo krótka słyszałem, że Bałtyk cieszy się w tym roku wyjątkową popularnością. No ale to też ważna informacja ekonomiczna. W związku z tym, że majówka dosyć krótka mówi się o czymś takim jak efekt kalendarza. Co to znaczy? To jest taki efekt, z którym zaraz się nie zgodzisz. To znaczy ekonomiści twierdzą, że im krótszy długi weekend, tym lepiej dla gospodarki. No ja to rozumiem po prostu. Dłużej się pracuje. No dłużej się pracuje i przez to takie dane makroekonomiczne jak na przykład sprzedaż detaliczna czy produkcja przemysłowa, one zawsze mają wyższe odczyty. I teraz jeżeli porównamy rok, w którym majówka była długa z takim rokiem, w którym majówka była krótka, no to widać wyraźnie in plus y, ten efekt kalendarza. No Jestem bardzo ciekawy, jak to w tym roku wypadnie, ale no, taki trzydniowy weekend raczej in minus na gospodarkę nie zadziała, więc w liczbach powinno być dobrze, pod warunkiem, że cały maj będzie dobry. No, rzadko kiedy jednak w ciągu trzech dni wydamy, wydajemy tyle pieniędzy, ile pewnie wydamy w trakcie tak mm -hmm. krótkiej majówki. No wtedy akurat jak przy ładnej pogodzie nad morzem szastamy pieniędzmi. Są, będzie okazja. No właśnie, są wyliczenia. Jak spędzić majówkę na bogato? Podpowiedz. Nadchodząca majówka będzie bardzo na bogato, bo będzie droższa niż poprzednia. Tak wynika z wyliczeń ekspertów. Wzrost niektórych kosztów związanych z długim weekendem jest wręcz spektakularny. Tak mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. No to zaraz spektakularne nazwy produktów się pojawią, ale też wzrosty cen. Podpałka do grilla zdrożała aż o 53%, kiełbasa o 35%, karkówka o 11%. LPG, czyli jeżeli ktoś planuje wyjazd samochodem na gaz, tutaj mamy wzrost rok do roku aż o 27%. Koszt oleju napędowego wzrósł o 19%. Zwykła benzyna 95% również zdrożała, ale tutaj wzrost jest mniejszy i wynosi 5%. Ale spokojnie, kaloryczność podobno kiełbas się nie zmienia, a zatem tutaj jest konstans. Jarosław Sadowski dodał też, że o ile wzrosty procentowe są duże, jak słyszeliśmy, to w przeliczeniu na osobę w tym roku wydamy kilkanaście do kilkudziesięciu złotych więcej. Więc jeżeli chcemy sobie to przeliczyć na takie pieniądze realne, no to będzie tam powiedzmy sobie kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Posłuchajmy, jak to tłumaczy ekspert. Pewnie trochę więcej może być w przypadku właśnie jakichś dalszych podróży, zwłaszcza jeżeli to będą podróże zagraniczne, tutaj może się okazać, że rzeczywiście ten wzrost będzie większy, ale jeżeli ktoś planuje właśnie grilla w domu, czy też jakieś spotkanie ze znajomymi, z rodziną, tutaj kwotowo ten wzrost będzie nieznaczny, będzie to kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Na pocieszenie ekspert dodaje, że koszty noclegów są zbliżone do ubiegłorocznych, a ja sobie tak pomyślałem, że jeszcze jedna wartość jest tutaj istotna, czyli ta liczona w stopniach Celsjusza. Miejmy nadzieję, że tutaj się nie zawiedziemy. Słuchaj, słyszałem, że ma być naprawdę ładna majówka, więc za to trzymam kciuki. Ta karkówka trzymam o 11% trochę mnie zmartwiła. No Wiadomo, że jak na majówkę, to gdzieś chcielibyśmy się wybrać. Przynajmniej będziemy próbować. To z kolei wiąże się z cenami paliw. No to jak to będzie wyglądać? No i co? Przede wszystkim nas jutro czeka na stacjach paliw, bo my to tak możemy przewidywać, te ceny paliw, ale, ale fakt jest faktem, że to chyba bardziej od ministra finansów zależy. Od ministra finansów, ale wierzą, on też opie się na, na tym, co dzieje się na rynku, więc to jest uzależnione też od cen hurtowych, żeby te stacje, wszystkie benzynowe, nie pobankrutowały. Jutro, niestety, cena paliw wyżej. Tak powinniśmy zatytułować tę część naszego programu. Paliwo będzie droższe. Benzyna 95 może kosztować do 6 ,23 zł i groszy za litr, czyli 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 1 grosz. 6,73. Największa zmiana dotyczy diesla wzrost o 10 groszy do 7 ,22 zł 22 groszy za litr. No ale gdyby nie było tego programu, cena paliw niżej, no to wtedy do tych wartości musielibyśmy doliczyć tak mniej więcej złoty trzydzieści. Oh, wow. Zatem jest różnica, zatem jest taniej, mogło być gorzej. O, I to jest, to jest bardzo dobre em, podsumowanie tankujmy, no. Myślę, że jakbyśmy zobaczyli na stacjach Bali 760, to w majówkę byłby deszcz łez. No dobrze, w ten sposób przenosimy się w świat wiesz, wiertniczych ropociągów wielkiego biznesu naftowego, no i jak się okazuje, jeden z krajów półwyspu arabskiego opuszcza OPEC i OPEC+. Dlaczego? Co się dzieje? A tym krajem są Zjednoczone Emiraty Arabskie. E, właśnie ten kraj zdecydował, że występuje z obu organizacji, czyli zarówno OPEC, jak i OPEC+. Plus. Poinformował o tym sam minister do spraw energii Emiratów Swahil Mohamed Al-Mazurei. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem nazwisko. Wyjaśniając, że ta decyzja da krajowi większą elastyczność i uwolni go od zobowiązań względem organizacji. Minister przyznał, że decyzja ta nie była konsultowana z innymi krajami, w tym z Arabią Saudyjską. Wyraził też opinię, że wystąpienie Emiratów z obu organizacji nie będzie miało większego wpływu na rynek ropy. I tak spoglądam na wykresy i rzeczywiście jakiegoś szczególnego wpływu ta... Decyzja nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o wyceny zarówno ropy Brent, jak i ropy WTI. Hmm. A sam OPEC to kartel, który zrzesza takie kraje jak chociażby Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt, czyli te wszystkie kraje, które śpią na ropie. A OPEC Plus z kolei to jest rozszerzona grupa, która powstała całkiem niedawno, bo w 2016 roku i składa się z krajów OPEC oraz 10 innych państw produkujących ropę, które formalnie nie należą do kartelu. A głównym graczem spoza OPEC w tej grupie jest Rosja. Zostawiamy na razie ceny paliw, ale chociaż to też się łączy. Spoglądamy na rynki. Co się dzieje tak. tutaj? Yy, to zacznijmy od ropy naftowej, bo ona wygląda bardzo ciekawie. Utrzymuje się taki stan, że ropa Brent jest powyżej bariery 100 dolarów za baryłkę, a ropa WTI poniżej. Ta, która nas bardziej interesuje, to niestety ta ropa droższa. I za ropę Brent trzeba dzisiaj zapłacić 104 dolary i 30 centów. Mówimy tutaj o baryłce, natomiast ropa WTI ta amerykańska z zbliża się do granicy 100 dolarów. Może się okazać, że w trakcie tego programu ona pęknie w tej chwili 99 dolarów i 97 centów. A co to oznacza? No wszyscy mówią, że jeżeli ta granica jest pokonana, to wówczas Donald Trump wykonuje jakieś nerwowe ruchy, aby trochę tę cenę zbić. Zatem jestem bardzo ciekawy. Na razie tak ociera się o granicę 100 dolarów za baryłkę. Bardzo ciekawa sytuacja. Dodam, że właśnie w tej chwili trwa w Waszyngtonie spotkanie Donalda Trumpa z królem Karolem III. Możliwe, że właśnie nie omawiają jakieś kwestie związane tam, z cieśniną Ormus. Na karteczce, panie prezydencie, 100 dolarów już pękło. Dobra, zostawiamy ropę, spójrzmy na naszą giełdę, a tutaj niestety kolor czerwony utrzymuje się na zamknięciu. To już chyba siódma taka sesja. Mm, niestety. Poranek wyglądał całkiem nieźle, bo większość indeksów w Polsce zyskiwała. Niestety dzień zakończył się na czerwono. WIG stracił 70 WIG 20, 0,76%, MWIG 40, procent i SWIG 80, procent. Próbuję te dane nałożyć na mapę Europy i niestety nie wypadamy najlepiej, ale też nie wypadamy najgorzej. I jeszcze waluty. Euro 4,25 i dolar amerykański 3,63. O tym wszystkim informował Marek Klapa, Marku. Bardzo dziękuję Ci dziękuję. za to spotkanie. Już za chwilę spotkamy się z komentatorami. Będziemy omawiać m.in. kwestie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wcześniej jednak informacje.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 Lidl. To się opłaca.